W pierwszej serii, Basics of Deliverance, Derek Prince zbiera 22 lat doświadczenia w Ministerstwie Deliverance Now, Basics of Deliverance, part 2. How Otoczenie to druga? expel the W tym wykład rozpoczniemy odpowiedzią na jedną z najważniejszych, praktycznych pytań w całym tym OC. zagadnieniu. Pytanie, które zadaje wielu ludzi. Jak chodzą demony? W jaki sposób zdobywają możliwość wejścia do ludzkiej osobowości i życia? Odpowiedzi, które mam zamiar Wam zaproponować, są oparte na doświadczeniach. w żadnym wypadku nie twierdzę, że są całkowite i wyczerpujące. Podam Wam listę siedmiu sposobów, w które demony mogą wejść. Pierwszy sposób nazywam okultystycznym pochodzeniem. Inaczej mówiąc, gdzieś w przeszłości w Twojej rodziny ktoś był zaangażowany w okultyzm. Kiedy mówimy o okultyzmie, zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z fałszywymi to jest właśnie to. Innymi słowy zostały złamane dwa pierwsze przykazania, które są podstawowe. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie oraz nie czym sobie podobizny czegokolwiek, aby je czcić. Każda forma, bo automatycznie wystawia ludzi na działanie demonów. W związku z tymi dwoma przykazaniami Pan powiedział, że będzie karał grzechy Ojcu do trzeciego i czwartego pokolenia. Nie wierzę, aby to odnosiło się w takim samym zakresie także do pozostałych pokazów. Zostało to powiedziane w kontekście dwóch pierwszych przykazań. Tak więc, jeśli Twój ojciec, dziadek, pradziadek lub jakikolwiek inny krewny był zaangażowany w okudzie fałszywą w religię, załbochwalstwo, jest to w Twojego życia Say, Możesz powiedzieć, że to nie fair. Prawda jest taka, że diabeł nie postępuje, ale chcę, żebyś rozumiał, że nikt nie potępia się za to, że masz problem. Potępienie się, na tylko wtedy że odrzucisz jego rozwiązania. To powoduje potępienie. Drugim sposobem jest osobiste zaangażowanie w Involvement. Myślę, że przy tej okazji przeczytamy fragment Pisma Świętego. Jest takie powiedzenie w Nie wiem, czy je słyszeliście. Kto jest jednego, talerza z diabłem, musi używać łyżki z długą rąką. Chcę Wam tylko powiedzieć, że nie ma dość długi łyżki, aby bezpieczny jest z diabłem. Zajmiesz mały pałec, a zanim Cię odwrócisz, on pochłonie rąki do łokcia nie istnieje bezpieczny sposób angażowania się w okolę. Przeczytajmy w 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 18, wersety od 10 do 12. Nikt nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swojego syna czy swoją córkę przez ogień. To znaczy taki, który ofiarowuje swoje dzieci pogańskiemu Bogu na ofiary przez spalenie. Zwróćcie uwagę, że następnie wymienione przez Boga rzeczy są umieszczone na tej samej liście co ofiarowanie dzieci pogańskiemu Bogu przez spalanie niech nie znajdzie się w siebie taki, który przeprowadzi swego syna czy swoich córków przez ogień ani w ani w wierzbiasz ani w gusiaz ani czarodziej ani zaklinać, ani wywoływać duchy, ani znaków, ani wzywający z mazem. To jest, całkiem, jest całkiem, całkiem wyczerpująca lista. Myślę, że zawarto to każdy każdej praktyka, gdzie dla Pana jest każdy Bardzo wielu chrześcijan bawi się horoskopami, myśląc, że nie ma w tym nic złego. Ale gdybyście się bawili to pod prawem Mojżesza, zostalibyście skazani na śmierć. Taka jest Boża ocena tego rodzaju Trzecim sposobem wejścia jest to, co nazywam wpływem przedurodzeniowym. Wydarzenia mające miejsce w czasie, kiedy znajdujesz się w łonie matki. Do wielu ludzi demony weszły w tej fazie ich życia. najpowszechniejszą, pojedynczą przyczyną jest odrzucenie. Matka nie chce dziecka, które nosi w swoim młodzie. Może nie jest mężatką i wstydzi się tego. Może nie układa jej się dobrze z mężem i nie chce jeszcze jednego ciężaru. I może sytuacja finansowa utrudnia im opiekę nad dzieckiem. Tak czy inaczej, matka odrzuca nowe życie, które właśnie się w niej zaczyna. A ta mała osoba jest bardzo wrażliwa na stosunek, jaki matka ma do niej. To nie jest tylko zarodek. To jest osoba. I rodzi się ona już z długą odrzucenia. Bywa i tak, że matka będzie w doświadczać doświadcza jakiegoś szoku z momentu strachu. Uległa strachowi i duch strachu, który wszedł do niej, ma dwie możliwości. Może pozostać w tej kobiecie lub wejść do dziecka w jej łonie. Może chcieć pozostać w dziecku, co jest wygodniejsze. Rozumiecie to? Kiedy rodzi się takie dziecko, przychodzi ono na świat już w wysokości strachu. Poczujcie, Od, że pokażę Wam słowo, którego większość ludzi nie zauważa, a które jest radą dla żony. Chcę wskazać tylko na jeden aspekt. Nastawienie Sary do Abrahama jest wzorem dla żon, zawartym w życiu. Nie się, nie będę się na tym rozwodził. Pierwszy list Piotra, rozdział trzeci, werset szósty. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dzieci stałyście się wy, wy dobrze. To nie koniec. I niczym nie dajecie się zastraszyć. Aby stać się cyrku Abrahama, musisz być w stanie dać odpór nagłemu atakowi strachu. Myślę, że to oczywiste, iż kobiety bardziej niż naszyli narażone są na nagły strach lub panik. Miałem wielokrotnie do czynienia z ludźmi, którzy potrzebowali uwolnienia z powodu szoku, jaki przeżyła ich matka, kiedy oni byli jeszcze w Następną interesującą rzeczą, jaką zauważyłem, kiedy byłem bardziej zaangażowany w służby uwalniania niż jestem teraz, było to, że w Stanach Zjednoczonych, w pewnych grupach wiekowych, ludzie szczególnie potrzebowali uwolnienia z odrzucenia zacząłem myśleć, że być może urodzili się oni w tym samym okresie zacząłem się zastanawiać co to był za okres odkryłem, że urodzili się podczas wielkiego kryzysu zrozumiałem że jeśli matka miała sześcioro dzieci do wykarmienia i brakowało jej pieniędzy to nawet jeśli była dobrą kobietą głęboko w sobie odrzucała na następne dziecko które miało się urodzić. bała się odpowiedzialności za niej takie dziecko rodziło się z duchem ożywcem. Nie mamy czasu, żeby wchodzić w to you, uh, say, Ale pozwólcie, że coś wam powiem. Jeśli idziesz do wróżki, albo tego person, typu osoby, aby się dowiedzieć, jaka będzie przyszłość twojego dziecka, kiedy się urodzi, to zadajesz temu dziecku ciot jeszcze przed jego urodzeniem. Numer cztery. Duszewna dominacja. Istnieje różnica pomiędzy duchem a duszą. Nie mogę teraz w to wchodzić, ale jest wiele ludzi, którzy kontrolują i manipulują innymi ludźmi przy pomocy tego, co nazywamy więzami duszy lub duszewną dominacją. Najbardziej powszechnym przykładem tego we współczesnej kulturze amerykańskiej jest dominacja matek nad dziećmi, zwłaszcza tsunami. Była świetnie sprzedająca się książka w tej społeczności żydowskiej juz zatytułowana Jak być dobrą żydowską matką? Jedna z zawartych tam posiadała następujący tytuł. Jak spowodować, aby grał podniesienie w, w skrzypcach, nie używając i nie motywacji motywacji prócz poczucia winy? <Glikt> w języku hebrajskim <grym> do określenia z tego typu matek używa się wyrażenia i Amama. Jest to doskonały w w przykład w tego, o czym mówię. Znać w o pani, która przystała w dużym teatrze, czy jest tu jakiś lekarz? Prawie człowiek w stajni powiedział, Ja jestem lekarzem, a ona on to, to, co mam dać do mojej Ten problem wykracza daleko poza to. Sytkano ludzi sukcesu, biznesmenów, dyrektorów banków i tego typu ludzi, którzy nigdy nie dojrzeli emocjonalnie, ponieważ stale byli związani pępowiną ze swoimi matkami. The, the spiritual, duchowa pępowina umbilical umbilical nigdy nie została podcięta i ich metody manipulacji są niewyczerpane myślę o matce, która zdominowała swoją rodzinę tych że za każdym razem, kiedy coś było nie tak dostawała migrenę. cała rodzina musiała chodzić na palcach nie rozmawiać, nie robić hałasów, aby mama nie dostała kolejnego bólu głowy. ona nie zdawała sobie z tego sprawy ale dzięki tym migrenom powstrzymywała ich od robienia wszystkiego czego nie chciała, w w tym kontekście trzeba powiedzieć o dwóch wierciach są dominacji i manipulacji tam gdzie je spotkasz spotkałeś diabła. Alright, I've had to say to some Niektórym ludziom musiałem listen. powiedzieć słuchaj, jeśli chcę, żeby ci pomógł, to muszę być w Fakty są takie, że twoja matka jest czarownicą. Nadal musisz się uczcić, ale ona jest czarownicą. Musiałem mówić uwolnionym ludziom, że nie mogą wrócić do domu swoich rodziców. Musisz pozostać poza domem, bo nie ma wystarczającej siły duchowej, duchowej aby pozostać wolnym od wpływu dominacji i manipulacji. Numer 5. Ah pressures in early I have discovered that a Odkryłem, że duchowa i emocjonalna samoobrona małych dzieci nie jest wystarczająca silna, aby uchronić się przed uporczywą presją demoniczną. W liście Jakuba, w rozdziale 3, w wersecie 16, powiedziane jest coś, co warto zapamiętać. Bo gdzie jest zazdrość i tam niepokój i wszelki zły czyn. Tam, gdzie jest atmosfera walki i braku harmonii pomiędzy rodzicami, powstają warunki, w których dzieci automatycznie wystawiają się na demoniczny wpływ. I powiedziałbym, że więcej niż 90% takich dzieci nie jest w stanie tego wpływu powstrzymać. Z moich obserwacji wynika, że 80% demonicznych problemów rozpoczyna się w życiu człowieka przed piątym rokiem życia. Rodzice są odpowiedzialni za taką sytuację. Rozumiecie to? Numer sześć. Chwila lub miejsce słabości. To może być emocjonalna lub fizyczna słabość kobieta stoi na rogu ulicy i na jej oczach dochodzi do strasznego wypadku samochodowego w tym momencie jest wystawiona na działanie ducha strachu albo kobieta ma tylko jedno dziecko to jest przypadek z którym właśnie miałem do czynienia i ten pięcioletni chłopiec umiera ona wpada w depresję i pozostaje w niej przez lata otworzyła się na ducha smutku który jest bardzo mocny jeszcze inny przykład. Kobieta ma wyjść za mną, a w ostatniej chwili zaręczyny zostają zerwane. Ona poddaje się duchowi rozczarowania i przez życie idzie jak osoba niekompletna. Pamiętam jak wiele lat temu nauczyłam w pewnym miejscu. Była tam kobieta z kościoła zielonośmątkowego, bardzo duchowa, siedziała w pierwszym rzędzie. W film chwili wymieniłem domu na rozczarowania, kiedy spojrzałam na jej twarz, była cała wykrzywiona, całkowicie się zmieniła. Cała jej osobowość się zmieniła, aż do chwili, kiedy została uwolniona od demona rozczarowania Jeśli zbudujecie swoją nadzieję na czymś, co się nie uda, prawdopodobnie zostaniecie wystawieni na ataki złych sił. Innym rodzajem słabości są słabości fizyczne. Pozwólcie, znowu przypomnę. Mówiłem o epilepsji, która często jest wynikiem dzielenia włodu. Kilka lat temu do mnie, do mojej żony, przyszła 18-letnia dziewczyna. Była epileptyczną z potwierdzoną diagnozą. Przyjmowała lekarstwa. Ale słyszała moją kasetę believed, so i wierzyła, że jest Przyszła do nas po uwolnieniu. Modliłyśmy się o nią z Lidią i czuliśmy, że duch ją opuścił. Ale pan wydawał się mówić do mnie, że to jeszcze nie finished. koniec. Pytałem ją, jak się to zaczęło. Czy zaczęło się to od fizycznego urazu? Odpowiedziała, że tak. Uderzyła ją piłka bezbolewa. I potem rozpoczęły się ataki choroby. Powiedziałem, nie że fizyczny uraz jest tylko fizycznym urazem. Ale otworzył drzwi duchowi ekileptu. Miejscem swobody był uraz Następnie powiedziała mi, że wierzę, że Duch wyszedł, ale trzeba jeszcze zamknąć drzwi. Położyliśmy z żoną na nie ręce i mówiliśmy się o uzdrowieniu mózgu. Byłem w, w kontakcie przez ostatnie trzy lata. Nie brała już więcej lekarstw. Nie miała więcej apasza. Podaję jako przykład chwili lub miejsca w trafie. Ostatni sposób wejścia do modu to grzeszne działania lub nawyki. Jeśli trwasz w pewnym grzesznym przyzwyczajeniu, to możesz być pewny, że wcześniej lub później stanie się to demoniczne. Przykładem grzesznego działania jest przypadek młodej kobiety, o którą kiedyś się modliłem. Poszła zobaczyć film Egzorcysta, mimo że wiedziała, że nie powinna. Poszła, coś do niej weszło. Musiała wyznać jako grzech to, że weszła na terytorium zakazane potem została uwolniona. Albo ktoś ogląda film, pornograficznie. Jakiś seksualny demon wejdzie Demon porządliwości. Ale nie można zostać uwolniony, dopóki się nie wyzna grzechu, który otworzył drogę temu demonowi. Się to? I to? Dotarliśmy teraz do kwestii centralnej. Jak zostać uwolniony? Każdy z nas musi to wiedzieć. Podam Wam listę kilku podstawowych kroków. Nie twierdzę, że musicie się przejść przez wszystkie te etapy, ale z moich obserwacji wynika, że są one Po pierwsze, ukurz się. Zrozumiecie, dlaczego to powiedziałem, kiedy napiszę two. numer drugi. Bądź uczciwy. <laughs> musicie zrozumieć, że uczciwość wymaga pokory mówię ludziom, żeby nie używali jakichś śmiesznych nazw z dziedziny psychiatry mówiąc o swoich problemach mów tak jak jest, szpadem to szpadem, a nie narzędzie rolnicze jeśli jest to porządliwość, nazwij to porządliwością. jeśli jest to nienawiść, nazywaj to nienawiścią mówię często kobietom, nazwij to tak samo jak nazywałabyś to, gdyby chodziło twojego męża wtedy nazywasz to za śpię? Ale to wymaga pokory. Nie zbliż się do prawdy, bo się nie ukorzy. Pamiętajcie, Biblia nakłada na nas odpowiedzialność za ukorzenia się. Zawsze mówi, ukurz się. Nie proś Boga, aby Ci zrobił pokorny, bo Ci upokorzy a wtedy będziesz musiał być pokorny. Ale decyzja należy do ciebie. Podobnie bywa w sytuacji, kiedy chcesz zostać uwolniony. Może nabyć, chwila, w której będziesz musiał dokonać wyboru między dwoma rzeczami, twoją godnością, a uwolnieniem. Jeśli godność jest dla ciebie ważniejsza niż uwolnienie, to wiesz, na czym polega twój problem? Jest im duma. Zawsze w tym miejscu przypomina mi się żona pewnego lekarza z Alabamy. Była typem damy z południa. Słyszała moje nauczanie i powiedziała mi, Panie Prince, jeśli dobrze zrozumiałam, to może się zdarzyć, że w czasie uwolnienia zacznę krzyczeć. Odpowiedziałam, że może do tego dojść. Odpowiedziałam, że dobrze by dama nie krzyczy publicznie. Well, said, Odpowiedziałam, że wyobraźmy sobie, że to nie pani drzewca. Już po raz trzeci wstręgała panią pod sobie Ale myśli pani, że na brzegu może być coś, kto you, może, to może pani uratować? Czy pozostanie Pani Damu do końca nie krzyknie pomóc? Widzicie, to jest kwestia wyboru. Możesz się zdecydować na utonięcie, ale można też na napić lub zapomnieć, że jest ja to dany. Ja doradzę, nie wiem, żeby zostawić swoją drogę na chwilę. To będą mieli więcej godności. Jeśli nie zostanie ta rozważna walka, która jest z Ale powtarzam, pokoraj jest chłopca. Ok, następne jest po trzecie, wyznaj swoją wiarę z Chrystusa. By On jest najważniejszym kapłanem naszego wyznania. Jeśli wyznajemy właściwie, to przychodzi nam z pomocą. Ale jeśli nie robimy właściwego wyznania, to nie wpuszczamy go na wstrzymać. Po czwarte, wyznaj każdy znany Ci grzech. Dobrze, macie tu znak powtórzenia. Każdy znany grzech, And I want to put, but room on ich grzech. Nie mam już nieco w Grzech w lub swoich przodków. W niektórych przypadkach musisz to się utożsamić z problemem rodzinnym i powiedzieć, to jest mój problem, my znaje go i, i proszę o przebaczenie. O przebaczenie nawet jeśli zainwestuje twoja babcia, twoja ciocia lub ktokolwiek inny. ktokolwiek inny. Po piąte. Pokutuj z wszystkich grzechów. Bez pokuty, pamiętajcie o tym, co już powiedzieliśmy. Bez pokuty nie ma uwolnienia. Przeczytajmy w tym miejscu przypowieści Salomona, rozdział 28, werset 13. Kto ukrywa i nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Czy chcesz miłosierdzia? Musi zrobić dwie rzeczy. Wyznać i porzucić. To jest staromodne, ale Bóg się nie zmieni. Wielu ludzi ma taką nadzieję, że jeśli nie wyznają grzechów, to Bóg się o nich nie dowie. Naprawdę, spotkałem wielu takich ludzi. To jest pomyłka. To Bóg już o tym wie. On nie Ci wyznawać grzechów po to, aby się o nich dowiezie, ale po to, aby mógł Ci okazać miłosierdzie. I pozwólcie, że powiem Wam jeszcze jedną dobrą nowinę. Boga nie da się zaszykować. Możesz mu powiedzieć najgorszą rzecz w sobie. On o tym wie i nadal Cię kocha. Ale jeśli tego nie zrobisz, to Twój problem zatrzymasz w sobie. Po szóste. Zerwij z okultyzmem. przekaństwami, teraz nie będziemy o nich mówić, bo zajmiemy się nimi wieczorem, i tajnymi stowarzyszeniami, zwłaszcza masonerią. To jest źródło najpoważniejszych demonicznych problemów. Przechodzą one z pokolenia na pokolenie, wnoszą w sobie opóźnienia, kalectwa, wszystkie rodzaje problemów. To o czym mówię, I właściwie to mówię, należy do pokuty, to ale umieściłem nr. to sobie. Po siódme, przebacz innym. Wszystkim, każdemu. Don Basham i ja mieliśmy kiedyś przyjaciela, który był weterynarzem. weterynarze. Potrzebował uwolnienie, ale nie mógł otrzymać, dopóki nie przebaczył całemu urzędowi skarbowemu. Taki był Jego problem. Nikt z Was nie ma tego problemu, jestem pewien. W Ewangelii Marka, rozdziale 11, w 25, Mieżu odpowiedział, że kiedy stoimy mogąc się, mamy przebaczyć. Jeśli mamy cokolwiek przeciwko komukolwiek, bez wyjątku, sami jesteście odpowiedzialni za to, żeby przebaczyć. Nie czekajcie, aż ktoś się ukorzy, czy wam przeprosi. Przebaczacie nie dla korzyści But tych, którzy zawinili, ale przede wszystkim people, dla swojej własnej korzyści. to mówię ludziom, że jeśli przebaczają, to nie dlatego, że są super uduchowieni czy sentymentalni, ale dlatego, że uświadamiają sobie własny interes. Tym jest przebaczenie. I to Jedno wspaniałe, krótkie słowo. Expel. Wydalanie. <laughs> we'll later, Wrócimy do tego nieco później. Ale pasywność nie doprowadzi się do niczego. To Musisz zacząć działać. Prostym działaniem, które możesz podjąć, to podjąć to jest wydychanie zarówno w języku greckim jak i hebrajskim, słowo duch jest takie samo jak słowo odwiedź pamiętam, że kiedyś przyszła do mnie or matka małego, cztero, pięć laty chłopka w próbie o mnie zapytałem, jaki jest jego problem? odpowiedziała, że alergia kind O of alergia? odpowiedziała, że alergia pokarmowa Prosiła, żebym nie powiedział, na co ma alergię, albo na co jej nie well, Powiedziałem, że mam zamiar potraktować to jako złego ducha. Zapytałem, czy so się to zgadza. To Powiedziała, że dobrze. Po no, wyjaśniłem w, w prostym dziecinnym języku, się. że jestem zły duch, taki jak oddech. Ja, ja rozkażę mu wyjść w imieniu you. Jezusa, Chcę, byś pozwolił mu wyjść. A tak kiedy powiem, w imieniu Jezusa, ty oddechem wydaliście to w na zewnątrz. Obu jak mały żołnierz. Modliłem się o niego, powiedziałem, w imieniu Jezusa, a on zrobił. To było wszystko Zastanawiałem się, czy to zadziałało so I to Ale musiałem ustawić to Panu Trzy dni później ta kobieta wróciła I poprosiła, że mi się o niepomodli Zapytałem, jak ma problem? Wiedziała, powiedziała, że alergia? Said, first, Poprosiłem, żeby najpierw powiedziała, co well, stało się z niczym że poszedł prosto do góry Otworzył obudkę i skosztował wszystko, wszystko, co było w środku I nic nie zaszkodziło uh -huh. Widzicie, jakie to proste? Dopóki nie staniecie się jak małe dziecko, nie uzyskacie takich korzyści. All right. Mówiliśmy dotąd, jak demony wyrzucić. To jest najważniejsza informacja. Nawet jeśli nie wiesz, jak one wchodzą, to nieważne. To to naprawdę ma znaczenie jak je wyrzucić. Dziękuję. Zajmiemy się teraz pytaniem, dlaczego niektórzy ludzie nie są uwalniani? Ta część jest skierowana głównie do tych, którzy zamierzają zająć się tłumą. Dlaczego niektórzy nie są uwalniani? Głównie dlatego, że nie spełnili warunków, o których mówiliśmy. Uwolnienie jest nie tyle sprawdzeniem Twojej duchowej siły, co dowodem na to, że ludzie spełnili konieczne warunki. Nie skupiaj się na sobie. Skup się na tym, aby ludzie spełnili warunki. Ponieważ w chwili kiedy nie jest zostaną uwolnieni. Tu możesz czuć jak mały karzełek ale But reprezentuje Chrystusa. Christus. Po pierwsze brak pokuty. Nie ma gwarancji dla nikogo, to nie chce pokutować. Po drugie brak desperacji. Uwolnienie jest dla desperatów. Często mówię ludziom, wróć kiedy będziesz desperowany. Desperacja. Desperacja. Dziękuję. A więc brak desperacji. I zawiera się to w jednym słowie. Pasywność. Widać się zwłaszcza ludzi, którzy zaangażowali się w orientalne kultury. One zachęcają do wprowadzania umysłów w stan pewnej neutralności. Rozumiecie? I często będziesz musiał zrobić coś, aby takich ludzi popchnąć. Zostawiam się raz. Chrystus dał nam władzę nad wymią duchami, ale nie nad duchem wolą. Nie możesz cić do innych ludzi. Oni muszą sami. Po trzecie... Niewłaściwe motywy. Right. Mówi o tym list Jakuba, rozdział czwarty, werset trzeci. Prosicie, ale nie otrzymujecie, bo źle prosicie. często to zużyć na zaspokojenie swojej pamiętności? Nie jesteśmy uwalniani tylko dlatego, żeby się uwolnić z pułapki. Wielu ludzi chce uwolnić z pułapki, ale, w pułapki like ale jesteśmy uwalniani po to, aby Ludzie, którzy tylko stowlić z nie kwalifikują się do uwolnienia. Po czwarte, Rado Wam, abyście w czasie omawiania kolejnych punktów, sprawdzali samych siebie. Egocentryzm. Pragnienie skupiania uwagi. Niektórzy ludzie nie przyjmują uwolnienia, ponieważ nie byliby już w centrum uwagi. To chroniczne przypadki nieotrzymania uwolnienia, spowodowane tym, że bycie biednym, lekceważonym, odrzuconym umożliwia takim ludziom znajdowanie się w centrum uwagi innych ludzi. Jedną z rzeczą, którą zauważycie ludzi będących pod wpływem demonów jest to, że w taki lub inny sposób są skoncentrowani na sobie. Faktycznie skoncentrowanie się na sobie jest zapraszaniem demona do zwrócenia na nas uwagi. Czasami, Czasami będziecie to po prostu musieli pozwolić odejść takim ludziom. Mówię, słyszałeś już dość. Możesz to zrobić dla siebie, ale jeśli tego nie zrobisz dla siebie, nikt inny tego nie zrobi. Po piąte, związki z okultyzmem nie zostały zerwane. Obejmuje to także zerwanie z okultystycznymi przedmiotami. Ok? Takimi jak jakiś mały budda, maskotki, podkowy. Wszystko, co ma posmak przesądu, jest demoniczne. Mojżesz powiedział do Izraelizmu, że jeśli przyniosą do domu przeklęte rzeczy, to staną się przeklęci tak jak one. Większość chrześcijan powinna przejść przez swoje domy i wyrzucić sporo śmieci. Nie zasadę, zasady, I że nie trzymam w swoim domu, w domu niczego, co umuje czci Jezusowi Chrystusowi, a czci szatana. Was, w moim dziadku cztery piękne gobeliny, przedstawiające chińskie smoki. Ciesarskie smoki pięciu pazurach. Były piękne. Nie były przedmiotem chłopcy. Ale im więcej o nich myślałem, tym bardziej przekonywałem się, że Dragon jest wierunkiem szatana. Nie mogłem pozwolić sobie na reklamowanie szatana na ścianach swojego domu, tak więc ściągnąłem i się Muszę powiedzieć, że za jakiegokolwiek zamierzonego wysiłku z mojej strony moje dochody podwoiły się. To taka dodatkowa motywacja. Ja tego nie planowałem. To nie było konieczne. Nie miałem tego typu motywacji. Po prostu obserwowałem. Ale kiedy wyrzuciłem smoki z domu, zacząłem funkcjonować w zupełnie nowym wymiarze. Po szóste, brak wierowania ze złymi, duszownymi związkami. Czasami trzeba zerwać pewne więzi, evil, jeśli są one złe, binded, ograniczają was. I I są... don't know what word nie I, mam na to właściwego słowa. Kind of Rodzaj tego sentymentalizmu, honest. który nie jest uczciwy. Po right. siódme. Znajdowanie się pod przekleństwem. No, tonight, Będziemy so mówić no o tym no wieczorem, tak dlatego teraz to pominę. No, Powiem tylko, że niektóre osoby po pod przekleństwem nie zostaną uwolnione lub uzdrowione, dopóki przekleństwo nie zostanie złamane. Po ósme. Nie wyznanie konkretnego grzechu. Oczywistym przykładem jest aborcja. Każdy, kto rozmyślnie dokonał aborcji w Bożych oczach, jest winny morderstwa. To musi zostać wyznane konkretnie jako morderstwo. To nie jest mój dom. Ja nie tworzę zasad. Widzimy się to? Ja jest tylko pana wiatry. Dłużysz komuś uwolnieniem. Wyciągnąłeś demona już sprawy do gardy. Ale dalej nie chcę wyjść. Zatrzymaj się i sprawdź. Pamiętam 16-letnią dziewczynę, którą przeprowadziła matka. końcu powiedziałem: jej, słuchaj, jest ktoś, co musi się jeszcze wyznać, zanim on wyjdzie. W końcu wyznała, że usunęła ciągę. Jej mama o tym nie wiedziała. W chwili, kiedy to wyznała, demon wyszedł. Cudownie było zobaczyć, jak padnął sobie w ramionach. Według mnie, wyznanie takiego grzechu jest niezmienną zasadą. Numer dziewięć. Myślę, że muszę wrócić do końca listy. Jeśli to jest tak, by wszyscy, nie mogę nic więcej. So top go on with which nie oddzielenie się zgadnijcie w jaki sposób the ja, według Nowego testamentu mamy oddzielić się Baptism first. Right. Water baptism. All right. Pamiętajcie, Izrael został uwolniony z Egiptu przez krew baranka, ale zostały oddzieleni od Egiptu wodami Morza Czerwonego. To woda zagroziła drogę egipckiemu pościgowi. Ścigali tak długo, aż natknęli się na wodę. Według mnie, ludzie, którzy nie chcą przyjąć się wodnego, nie kwalifikują się do uwolnienia. I nie ma dowolności. To nie jest wymysł takiej czynnej do nominacji. Stwierdzam po prostu, że tak jest. Jeśli uda Ci się przekonać Boga, że chrzest nie jest konieczny, to dobrze, ale ja nie chciałbym brać w tym udziału. Numer 10. Bardzo skomplikowany. Jest to część większej bitwy wymagającej zbiorowego działania. Niektórzy ludzie. To, jak ja to nazywam. szatańskim polem bitwy. On ich nie wypyty. Nie z powodu tego, kim są, ale z powodu tego, za czym się opowiadają. Nie mam czasu głębiej w wchodzić, ale są ludzie, za których cała społeczność musi wziąć odpowiedzialność. Dawam przykład. Znam młodego człowieka chorego na chorobę Chodgina nowotwór, tkanki Jest nieuleczalna i jest tylko kwestią czasu, well, kiedy, kiedy się pokona. Należy do powinności społeczności. Which, kiedy w tej społeczności dobrze się działo, on nie chorował ale jeśli w społeczności działo się coś złego w sensie duchowym, duchowym to zaczynał chorować w końcu Satanowi udało się wejść do, do tej społeczności zrodził ją i wtedy on zmarł rozumiecie to? jego fizyczna kondycja była dokładnym barometrem duchowej kondycji wspólnoty do której należy. są takie ludzie nie mamy na to wpływu ostatnia część jak utrzymać go Dziękuję. Jak nie mam już czasu mówić na ten Let temat. Jest sześciu kasów pod tytułem Uwolnienie i Demonologia. Jest to dostępne to dla you. wszystkich. Ostatnia z tych kaset ma tytuł Siedem sposobów utrzymania uwolnienia. Więc jeśli nie powiem o wszystkim dokładnie, w każdym anyhow, razie, numer jeden, Uczyń Jezusa swoim Panem. Okay. Zwykle na koniec usłysku mówię ludziom, którzy zostali uwolnieni, nie aby nie wychodzili, nie dopóki uczynią Jezusa Panem w każdej dziedziny swojego życia. Pamiętacie o, o tym, co mówił Jezus w 12 rozdziale w Anglii Mateusza? O tym, co się dzieje, się kiedy nieczysty duch wychodzi z człowieka. Chodź, Chodź do Pustkowi, szukając do ale potem mówię, wrócę do mojego domu. Co ma na myśli, mówiąc w swoim domu? Osobę, w której mieszkał. Kiedy wracam, i tam trzy rzeczy jest pusto, jest wymiecione i uporządkowane. Na czym polega problem? problem Nie na tym, że jest zamiecione, nie na tym, że jest uporządkowany. Na czym polega problem? Jest pusto. Miejsce nie jest zajęte. Nie pozwolono nikomu tam wejść. Jest tylko jedna osoba, która aby zatrzymać diabła poza Twoje życie. Wiesz, że to jest Każdy obszar zanowany przez Jezusa jest bezpieczny. Ale każdy obszar, którego Panem nie jest Jezus, jest niebezpieczny. Jechaliście kiedyś czytany zjednoczonego oło 6 i 7 wieczorem, szukając w motel, aby stędzić Szuka się jednego słowa na tym samego w czerwonym neonem. Jakiego? Pokój to wynalezienie. Tak jest, jeśli to zobaczycie, wiecie, well, że możecie in wejść. In w świecie nad każdym dniu swojej osobowości, która nie jest oddana pod Jezusowi, świeci się taki czerwony neon. Wolny, wtedy wróc wie, że może wejść. A kiedy już wejdzie, to jest skłonny przeprowadzić z sobą siedem innych, gorzej niż sam. Numer dwa. Szata chwały. Biblia God mówi, że Bóg dał nam szatę chwały w miejscu ducha przygnębienia. Czy to prawda? Kiedy uwielbiasz the Lord, Pana, you dręczysz Diabeł bardziej niż on może dręczyć <laughs> Ciebie. Pozwólcie, że krótko pomocą opowiem. Wiele lat temu, zanim jeszcze się w uwalniania, byłem pastorem z zwykłego zboru dla w Londynie. Były tam dwie rosyjskie Żydówki, którym w cudowny sposób udało się uciec z Rosji. Były zbawione i w szponę w Kiedyś byliśmy razem z dłużym moją żoną Moldeckim. One naprawdę wierzyły w spalanie Pana. Pamiętajmy się to, że nie były się postęgliwe. Mówiły, że w Rosji dopisji falo Pana głosie, niż zielonośrodkowcy gdzie indziej. I kiedy tak spędzaliśmy czas przed Panem, ktoś jest odzwany do Dziwi. Kiedy poszedłem otworzyć, okazało się, że była to jedna kobieta z naszego zboru. Za rękę przeprowadziła swojego męża. Powiedziała, że to jej mąż, który właśnie z więzienia well, i że ma demonów. To nie była dla mnie dobra wiadomość, ponieważ nie wiedziałem, co się robi z demonami. Ale nie mogłem jej odmówić, więc zaprosiłem so tak. To tam gdzie Powiedziałem, pomódlmy się. We to so said, we'll się. We'll you know, so to jest bezpieczne wyjście. Modlitwa zawsze rzecz Co Czasami takie podejście nie daje rezultatów, ale w to dobrze. So więc we teraz się mówi, a te rupianki nie się, nie chwaliły Pana. A ja ten mężczyzna powiedział, że jest zbyt dużo hałasu i że wychodzi. Tego, co powiedziałem, nie przemyślałem. Ale powiedziałem mu dobrze. Powiedziałem, jedynym, który nie lubi tego hałasu, jest diabeł, bo my chwalimy Masz dwa wyjścia. Jeśli wyjdziesz teraz, to diabeł wyjdzie z tobą. Jeśli zostaniesz, to diabeł wyjdzie bez ciebie. Odpowiedział, że zostaję. W 10 minut później, z egzalnym który zbył mi świadomy, do mnie i powiedział, to właśnie zresztą. Czułem, jak wychodzi przez gardło. To wydarzenie uświadomiło mi, jak bardzo diabeł nie lubi, gdy chwali się Jezusa. Jeśli przyodziejeście się szotki uchwały, to będzie się trzymał od Ciebie z daleka, dlatego, że sprawiasz mu tym większe zakłopotanie, on może ci sprawić. Numer 3. Przywój całą zbroję Bożego. Tu nie masz wyboru. Link do Efezjan, rozdział 6, Wersety od 14 do 17. Zaczyna się w 12. Reakcja. Ok. To jest wymieniony dla Ciebie. Nie muszę Ci tego wszystkiego mówić. Numer 4. Żyj według Bożego Słowa. co mówi w Ewangelii Mateusza rozdział 4, werset 4 nie samym chlebem człowiek żyje ale każdym słowem, które wchodzi z ust Boży, nie możesz żyć swoimi uczuciami to jest najbardziej niebezpieczna rzecz, jaką może zrobić to jest jak tak na chypszapkę a za każdym razem, kiedy będziesz miał zbyt otworzysz drzwi to są trzy słowa fakty wiara i uczucia, których w kolejności nie wolno zmienić. Fakty są w Boże Słowie. Wiarę wierzę w fakty, a na końcu w uczucia. Ale jeśli zmienisz kolejność i zaczniesz się według uczuć, stracisz swoją kotwicę. Będziesz jak dryfująca łódź bez kotwicy. Numer 5. Poddaj God. się Bogu. I co więcej, przeciwstaw się diabłu. Umieszcza tu szatan, bo jest to krótsze do napisania. To było z listu Jakuba, z rozdziału 4, wersetu 7. Zauważcie, jaka jest kolejność. Co musicie zrobić najpierw? Podaj się Bogu. Jeśli się się Bogu. a następnie Bogu. Przed Podaj się Bogu. się <grym> Bogu. Podaj się Bogu. Podaj się Bogu. Podaj się Bogu. Podaj się Bogu. akurat się Bogu. się Bogu. a się się Bogu. Naprawdę? 6. Number sześć. To ma znaczenie, jaką masz społeczność. Pierwszy Listiana, rozdział pierwszy, werset siódmy, mówi, że jeśli chodzimy w światłości, jak on stanie w światłości, to co się dzieje? Mamy społeczność. Jeśli nie ma life, społeczności, to nie jesteś w światłości. Nie jesteś chroniony przez krew. Krew oczyszcza tylko w światłości. Ale jaką kind of społeczność będziesz miał? To be lub bezbożnymi? Mówi, abyśmy nie mieli społeczności z martwymi usunkami ciemności. Społeczność jest testem na to, gdzie się znajdujesz w swoim duchowym życiu. Numer siedem. Bądź zdyscyplinowany. Nie można być prawdziwym chrześcijaninem bez dyscyplinowania. Samodyscyplina, dyscyplina w rodzinie, dyscyplina wobec władzy, w szkoły, w kościele. Wiele dziedzin dyscypliny. A ten, kto jej się sprzeciwia, jest, jest buntownikiem. A wiecie co Biblia ja mówi o buntownikach? Pierwsza księga Samuela, rozdział 15 z 23. Bunt jest jak czary. Ty, kiedy się buntujesz, wystawiasz się na działanie ducha czarów. Dycypliny. Rozumiecie to? Dzisiaj dla wielu osób jest to nieprzyjemne słowo. Należy zacząć od samodyscypliny. Większość chrześcijan ulega swoim nastrojom, zachciankom i upodobaniom, ale nie możesz tego robić. To jest tak samo niebezpieczne, jak uleganie potędowi seksualnemu. Nie możesz tego robić. Numer osiem. Ostatni postaw Jezusa w centrum. Zobaczysz, że wszystko zaczyna się i kończy na to Chcę przeczytać jeszcze jeden fragment Pisma Świętego z Ewangelii Jana. Rozdział 12, wersety 31 i 32. Jezus mówi, Teraz odbywa się stąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszyscy do siebie pociągną Zauważcie kolejnie: kiedy szatan jest wyrzucony, co jest następną rzeczą do zrobienia? Wywyższenie Jezusa. Wypełni wolne miejsce Jezusa. Po wyrzuceniu szatana zostaje próżnia. Jest bardzo ważną rzeczą, aby wypełnić ją właściwymi rzeczami. Skup się na Jezusie. Nie skupiaj się on na, demonach. Nie focuse nie focuse na demonach. Nie rób by bez dużego rozgłosu, on to lubi. Demony are real, są rzeczywiste jak, germes, jak bakterie, wirusy i inne rzeczy. Musimy uznać ich istnienie. Musimy sobie z nimi radzić, ale zdrowa osoba nie chodzi cały czas w skórkę myśląc o bakteriach i wirusach. Rozumiecie to? Zdrowie w pewnym sensie je wyklucza. Them. Nie dopatruj się demona pod każdą słyżanką i każdym talerzykiem. Jeśli jesteś bardziej tradycyjnego kościoła, lub no nawet nietradycyjnego, nie idź po powrocie do tego faktora czy proboszka nie stykań u palca między oczy i nie mów że ma demona. To może być prawda, ale nie tak się postężyje. To było na pod uwagę And I want to... chcę zakończyć bardzo praktyczną uwagą. So dziękuję bardzo. bardzo. Uh, this is optional. To, co teraz będzie miało stop. miejsce, Nobody jest nadobowiązkowe. Chcę, żebyście wiedzieli, że nikogo nie A jeśli teraz między wami są tak, którzy czują na podstawie tego, co usłyszałem, na podstawie heard, wcześniejszego doświadczenia, że you mają have jakiś problem, demoniczny problem. Czują, że mają jakiś obszar w życiu, którego nie kontrolują, którego Jezus nie kontroluje. Może kontrolujesz go w 90%, ale nie w tych 10%. To może być w twojej naturze, w twoim umyśle, życiu seksualnym. Może to dotyczyć relacji z innymi ludźmi. Jednym słowem, jest dziedzina, w której potrzebujesz uwolnienia. Chcę ci pomóc. Pomogłem, mogę to zrobić bardzo w sumie, tysięcy ludzi. To działa. Oto, co chcę Wam zaoferować. Tych, którzy pragną pomocy, za kilka minut poproszę, aby wstali i pomodlili. Nie będziecie się modlić do mnie, będziecie się modlić do Jezusa. Pamiętajcie, tylko jedna osoba może was, was uwolnić. Jakieś imię? Jezus. Jeśli chcecie uwolnienia, to musicie przyjść do tego, który Nie macie innego wyjścia. Jezus powiedział, że tego, kto do Niego przyjdzie, nie Jeśli przyjdziecie, On was przyjdzie. Mam metodę, którą stosuję darstę, kiedy usługuje dużej ilości ludzi Dwa tygodnie temu w Nowej Zelandii, w Wellington przyjęliśmy tysiące ludzi. I to działało dla dwóch tysięcy. Działało znakomicie. Nigdy nie widziałem tyle wyzwolonych ludzi w tak krótkim czasie. teraz To jest propozycja. W modlitwie, które będziecie mieli możliwość ukożyć. Przyjść do Jezusa. I potwierdzić to, że spełniliście warunki. Podyktuję Wam słowo. się na i każdego innego kontaktu And z mocą sataniczną. Przebaczycie każdej osobie, która kiedykolwiek Was zraniła lub źle potraktowała. Uwolnicie Wasze życie od wszelkiego przekleństwa i musicie uczynić to w wierze, bez zrozumienia. A potem przyjdziecie do Jezusa jako kandydaci do uwolnienia. Kiedy już wypowiecie powiecie modlitwę i spełnicie wszystkie warunki, ostatnią rzeczą, którą powiecie, będzie Amen. Po okay? tym, jak amen, powiecie Amen, don't już się nie, nie mówicie. Modlenie jest bardzo religijne. Zdję dobrze. Ale tak długo, jak długo się modlicie, zatrzymujecie domony w środku, rozumiecie? One nie mogą przejść przez waszą modlitwę. Nie mówcie im językami. Mówienie im językami jest cudowne, ale ma ten sam efekt. Zatrzymuje like domony w To jest tak jak karetką albo samochodem policyjnym, który jedzie ulicą złączoną z terenu i wczatłami. Wszystko odsuwają się na bok i pozwalają im przejechać. Podobny sposób wchodzą demonów. Zróbcie im drogę. Uwolnijcie je. Pozwólcie im wyjść. No, I said, faith Powiedziałem, że wiara bez oczynków jest martwa. Nie ja, ale Biblia to mówi. Okay? So Dlatego there nie chcę pasywnie po modlitwie, prayer, czekając, aż się coś stanie. Him, zrób jedną bardzo prostą rzecz. rzecz: zacznij wydychać od expen. siebie. Wydalaj. And you find, Zobacz, you have a problem, jeśli masz jakiś problem. Po krótkiej chwili wyjdzie z ciebie coś więcej niż zwyczajny ludzki oddech. To masz zrobić potem. Kiedy to się będzie działo, możesz poczuć you się bez godności, mogą dać się z całą rzeczy niezbyt religijnych. Jeśli zdecydujesz się zachować godność religijność, stracisz to, o co się mówiło. Wybór należy do Ciebie. Ja sugeruję, żebyś to uwolnił i wyrzucił z siebie. Mówię ludziom, że diabeł nie jest dżentelmenem. On przychodzi nieproszony i zwykle musi być wykopany. Wykop go, jak tylko może. Nie oszczędzaj go. Znienawidź go. Słuchajcie, nie jest grzechem nienawidzić diabła, grzechem jest nie nienawidzić diabła. Pasywność i obojętność jest grzechem. Okay, Proszę, aby ci, którzy chcą się mówić teraz. stali. nie no, mamy więcej niż około trzy minuty. Right. No się the do Jezusa, krzywowania Nie do Brata Prince'a Chcę, abyście powtarzali te słowa Wszystkie, Wszystkie one pochodzą z z tego, called. czego nauczałem okay? Lord Jesus Christ, Panie Jezu Chrystus, Wierzę, że jesteś Synem Boży I jedyną drogą do Boga Że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i powstałeś z martwym. Przechodzę do Ciebie teraz po miłosierdzie i przebaczenie. Wierzę, że mi przebaczasz i przyjmujesz jako Twoje dziecko. Dlatego, że Ty nie przyjmujesz, ja uznaję siebie za dziecko Boże. Pan jest nasz ten szczególny problem, Demoniczne oddziaływania, które mnie wręczą. Panie, chcę wypełnić Twoje warunki i przyjać Twoje uwolnienie. Przede wszystkim przebaczam każdej osobie, która kiedykolwiek nie zraniła lub przyjaciół. Wszystkim mi teraz przebaczam. Teraz pójdę czerwę. po cichu osoby, którym przebaczasz. Idźmy dalej. Lord, Panie, przebaczyłem wszystkim tym osobom. Odrzucam wszelkie zgorzknienia i urazy, wszelką minęły i bunt. Wiesz, że Ty mi przebaczyłeś. Dziękuję Ci za to. Wyrzekam się także wszelkiego kontaktu z Satanem, Okultistycznymi siłami, tajnymi stowarzyszeniami, i wszystkiego co należy do terytorium Satana. Wyznaję, że byłem na tym terytorium. I odwracam się teraz do tego placu. Panie, jeśli jest jakieś przekleństwo nad moim życiem, to dziękuję Ci, że na krzyżu Ty stałeś się przekleństwem. Aby ja mógł być od niego wolny i mógł przyjmować błogosławieństwo, proszę teraz o uzbrojenie od przekleństwa i o wejście do błogosławieństwa. Panie, chcę wystąpić teraz przeciwko każdemu złemu duchowi, który zajmuje jakąkolwiek część mojej osobowości. Chcę Ci powiedzieć, i hate them. Że ich nienawidzę. My Są moimi wrogami. Nie będę miał z nimi żadnego pokoju. Ani kompromisu. Nie będę miał miejsca i wojny. Odwracam się teraz przeciwko nim I w autorytetu imienia Jezus. Rozkazuję im opuścić mnie. Zgadzam mi tego. W imieniu Jezusa. Nie mówcie się już? Potem ja zakończę mówicę. Ty pozwól mi wyjść. Zacznij wydalać się right. teraz w Panie, jako Twój sługa i reprezentant miejscu w oparciu o autorytet starszych okalnego Kościoła przejmuję władzę w imieniu Jezusa nad każdym zem z duchem, którego tutaj się wyrzeczono i rozkazuje im teraz wyjść. W imieniu Jezusa uwolnijcie tych ludzi i widzicie z nich teraz. Rozkazuję w i nad wszystkich panujących w imieniu Jezusa Chrystusa. Potwierdzam, że Jezus jest Panem tego prowadzenia, że pokonał satanę. że że wszelka władza została mu dana na niebie i na ziemi. Satan, Satan jest tam poddany i Musisz nam być wyjść ludzi. Nie ma wyboru. Jak Biblia mówi, że musisz wyjść i w imieniu Jezusa. Amen. Now just Weź teraz pełny uwolni. Uwolnij się od wszystkiego. Teraz możesz pomazanie jest tutaj. się od wszystkiego. Jest to o wiele trudniejsze, kiedy pomazanie jest Nie martwcie się ludźmi. Nie martwcie się ludźmi. Nie Ona wróci za chwilę. Right. Tak. Dzięki Ci, Panie. Dziękuję Panie Dziękuję Panie Jezusie. Praise your holy name. Praise your name. Praise your, name. Praise your name. Praise your name. This concludes this teaching, how to drugi ostatnią pod tytułem Jak wydalić w miejscu